To są informacje Polskiego Radia 24. Militarne wsparcie Iranu. Amerykański wywiad donosi o możliwym zaangażowaniu się kolejnego państwa w konflikt na Bliskim Wschodzie. Co dalej z Ziobrą i Romanowskim? Po zmianie władzy na Węgrzech i handel politycznym może zostać unieważniony. Na zabytkowe składy na dworcu Warszawa Główna. Pociąg niespieszny wyruszy w swój rejs po Polsce za kilka dni. Minęła 22. Damian Szpyra. Zapraszam. Chiny planują dostarczyć Iranowi nową broń przeciwlotniczą. Do takich ustaleń dotarł amerykański wywiad. Informacje na ten temat podała stacja CNN, powołując się na własne źródła. Zapytane o możliwość udzielenia przez Chiny wsparcia w zakresie obrony przeciwlotniczej Iranowi, Donald Trump oświadczył, że jeśli Pekin to zrobi, to będzie miał wielkie problemy.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 wywiadowcze Podkreślają również, że Iran może wykorzystywać zawieszenie broni jako okazję do uzupełnienia zapasów określonych systemów usprojenia przy wsparciu kluczowych partnerów zagranicznych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Azyl udzielony Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu na Węgrzech miał charakter polityczny, powiedział minister sprawiedliwości. Azylu udzielił im ustępujący premier Viktor Orban, lider zwycięskiej partii TISA, Peter Modzior, już zapowiedział, że ten stan ulegnie zmianie. Waldemar Żurek podkreśla, że żaden cywilizowany kraj nie będzie chciał chronić osób podejrzewanych o przestępstwo. Udziałanie azylu ma chronić osobę, która jest zagrożona z różnych powodów e, takich prawnoczłowieczych, jakby mówimy, w swoim kraju, gdzie nie ma demokracji. Widać było, że to była decyzja zupełnie instrumentalna, stricte polityczna, a nie prawna. Procedura sprowadzenia obu polityków będzie trwać długo z powodów prawnych. Tłumaczów TVP Info były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.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 Zimu, do żywocie Mateusz Czmiel Polskie Radio. Ten pociąg się nie spieszył. Na dworcu Warszawa Główna mieszkańcy mogli zobaczyć skład złożony z wagonów wyprodukowanych w latach 80. XX wieku. W środku zabytkowe fotele, beże i brązy oraz detale pamiętające dawne czasy. Pociąg niespieszny wzbudził zainteresowanie zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci.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 Pociąg niespieszny wyruszy w swój pierwszy kurs z pasażerami 17 kwietnia. Będzie kursował na trasach w całej Polsce. Jest on jedynym z elementów obchodów jubileuszu 25-lecia spółki PKP Intercity. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy przeważnie bez opadów. Przeloty, deszcz możliwy w okolicach Szczecina będzie od 3 stopni w Warszawie do 9 na Górnym Śląsku. Chłodniej na Podlasiu tam około 1 stopnia. Sytuacja pogorszy się jutro w ciągu dnia. Padać będzie w pasie od całego Pomorza po Dolny Śląsk. Na pozostałym obszarze słonecznie. Termometry wskażą jutro od 13 stopni na północy, 15 w centrum i na wschodzie, do 17 na Dolnym i Górnym Śląsku. Polskim Radiu 24. Już jest 6 minut po godzinie 22, a obok mnie Krzysztof Grzybowski, czyli zaraz będzie o architekturze, sztuce i o rzeczach ładnych i przeczytałem, że będziesz dzisiaj rozmawiał na temat sztuki, która ma uspokajać, leczyć rany. I powiem ci tak, ja z wielką przyjemnością chodzę do różnych galerii. O, to muszę, przepraszam, dobry wieczór, muszę sprostować. Nie, nie, nie chodzi o galerie, nie chodzi o muzea. Nie, nie. Chodzi o sztukę, która otacza nas ale na co dzień. Ja W wiem, zwyczajnych sytuacjach. Ale ja wiem, ale ja mówię, że ja, ja, jak mam, czuję się źle, to ja z ogromną przyjemnością idę do galerii, i to bez względu na to, czy to jest galeria sztuki dawnej, czy galeria sztuki współczesnej. I powiem Ci, że po godzinie przebywania czuję się dobrze. No to my będziemy mówić o tym, jak sprawić, żeby być może taką funkcję pełniło to, co jest bliżej nas. Czyli co tak jest na co dzień. Nas. Tak na co dzień. Naprawdę dosłownie na co dzień. Krzysztof Grzybowski i na co dzień. Przestrzeń. Design. Architektura. Krzysztof Grzybowski, dobry wieczór. Przestrzeń, design, architektura, choć dziś będzie chyba głównie o przestrzeni i designie, choć być może architektura przy okazji też się pojawi. Pani Ewa Bryl, dobry wieczór. Dobry wieczór. Projektantka wnętrz, edukatorka specjalizująca się w projektowaniu przestrzeni wspierających, uwaga, regulację układu nerwowego i dobrostan psychiczny. Brzmi to bardzo fajnie, tym bardziej, że już za dwa dni, 15 kwietnia, Światowy Dzień Sztuki. No i myślę sobie, że te wydarzenia byłoby miło połączyć. To jeszcze wczytując się w, ta, w pani w opis pani, pani prac i, i, i pani zajęć, które pani czyni, spytam tak, czym jest neuro, neuroestetyka i neuroarchitektura? Bardzo się cieszę, że zaczęliśmy od definicji, dlatego że w świecie projektowania wnętrz i architektury jest duża dyskusja na arenie nawet międzynarodowej o odpowiednie stosowanie właśnie, jak nazywać y, całą neuronaukę, czyli tak naprawdę wpływ na nasz układ nerwowy, czy to estetyki, piękna i sztuki, czy architektury. Dlatego często te bloki są y, dzielone i bada badacze badają różne obszary, ale w tym kontekście neuroestetyka wspaniale wchodzi nam także do architektury, bo architektura to projektowanie, to tworzenie nie tylko brył zewnętrznych, ale też od wewnątrz, tam gdzie mieszkamy, tam gdzie żyjemy, właśnie na co dzień. No to w takim razie idźmy w tę stronę, bo gdy my rozmawiamy o sztuce, rozmawiamy o estetyce, to mam takie wrażenie, większość z nas myśli właśnie w kategoriach muzeów, galerii, no, miejsc, które są do celebrowania sztuki, do podziwiania sztuki przeznaczone. A okazuje się, że tak naprawdę być może dużo większe znaczenie dla. Mm, dla naszego dobrostanu, dla naszej psychiki nie ma to, co zobaczymy w galeriach, czy, czy w muzeach, czy na wystawach, tylko to, co nas otacza w domu, czy też w drodze do pracy. Um. Dokładnie ta perspektywa jest kluczowa, dlatego że badania pokazują, że około 90% czasu spędzamy we wnętrzach. Najczęściej to są nasze domy czy, czy miejsca, w których pracujemy. Do galerii czy sztuki czy do parku wychodzimy raczej sporadycznie. Jeżeli ktoś to robi czyni częściej, to, to fantastycznie, ale nie zawsze tak się da. Więc zadbanie o to środowisko nasze codzienne z mojej perspektywy jest absolutnie kluczowe, bo musimy wyjść jeszcze z tego punktu wyjścia jak wygląda współczesny człowiek, jak zmienił się świat na przestrzeni nawet tylko 50 ostatnich lat, jak szybko żyjemy, jak wielka ilość bodźców dotyka nas każdego dnia. Ilość informacji, którą przetwarzamy, jest absolutnie ogromna, Nie tylko, nawet chociażby bodźce wzrokowe. Mówi się o tym, że ilość bodźców wzrokowych, jakie przeciętny człowiek ma w ciągu jednego dnia poprzez reklamy zewnętrzne, to co widzi media społecznościowe, internet, jest taka sama jak naszych dziadków w okresie między trzech a sześciu miesięcy. Więc nasz mózg jeszcze nie zdążył się zaadoptować do tak szybkich zmian, dlatego neuroarchitektura, neuroestetyka, które wchodzą do naszych domów i miejsc pracy ma tak ważne znaczenie, żeby pomóc nam regulować ten nasz mhm. układ nerwowy, który jest po prostu przeciążony. Czy to, o czym pani mówi, ten nadmiar bodźców, to, że jesteśmy rzeczywiście bombardowani różnymi bodźcami, jesteśmy przeciążeni tymi bodźcami, on w naszej głowie, no, oczywiście mocno upraszczając całą sytuację, on w naszej głowie wywołuje po prostu gigantyczny chaos? Ach, jest to kwestia, myślę, bardzo indywidualna. Każdy z nas w różny sposób y, mierzy się tak naprawdę z tą ilością mhm. bodźców. To, to przepraszam, chaos, y, y, zmęczenie, y, przemęczenie, poddenerwowanie uh Myślę, że absolutnie tak i nawet jeżeli no, porozmawiamy z bliskimi, znajomymi, to wszyscy czują się, że jesteśmy w jakiejś pogoni, tak? Wszyscy e, nadmiar w ogóle bodźców dźwiękowych, które mamy współcześnie, a nie wiem, czy pan redaktor wie, że hałas jest drugim najgorszym zanieczyszczeniem według Światowej Organizacji Zdrowia Współcześnie. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak rzadko żyjemy w ciszy tak naprawdę. I to wszystko ma no, niesamowity wpływ na, na ilość chociażby wypaleń zawodowych, depresji, no nawet życie nastolatków, tak? Wygląda teraz całkiem inaczej, bo oni już się urodzili w erze internetu, tak? Szybkich informacji, brak, braku takiego myślenia narracyjnego, czyli jakby spokojniejszego czy, czy w odbiorze sztuki, ale w ogóle czytaniu, literaturze, raczej dostają te informacje skumulowane yy, no, w szybkości dziesięciosekundowej rolki, powiedzmy. tak? I to wszystko no, niesamowicie na nas wpływa, a ten mózg, który mamy, on jest naprawdę ciągle pradawny. No to w takim razie na ile sztuką, estetyką, yy, waham się, czy wypowiedzieć to słowo, pięknem, ono jest na miejscu, ono jest właściwe? Ech, Powiem szczerze, to bardzo się rozwija i tutaj badacze dyskutują na ten temat tak naprawdę, bo to zawsze jest kwestia definicji i odbioru, więc myślę, że tak, myślę, że piękno, które może być absolutnie subiektywne, ale także jest na miejscu. Jakbym mogła o tym opowiedzieć. Mówi się o gustach, prawda? O tym, co y, niektórym nam się podobają pewne wnętrza, niektórym nie. Tak, no tak. jeżeli mogę nawiązać do wnętrza. Gusta i guściki, tak zwane przysłowiowe. Dokładnie. I one się opierają na naszych e, doświadczeniach życiowych, na kulturze, w jakiej e, żyjemy, w jakiej zostaliśmy wychowani, na, na naszym także statusie społecznym absolutnie, czy takiej tożsamości. E, a neuroestetyka, ona bada i pokazuje, że niezależnie od e, naszych preferencji... E, Pewne wnętrza, obrazy, natura czy właśnie sztuka, one wpływają na nas regulująco, tak? Czyli One, one nas właśnie... niejako leczą z nadmiaru tych bodźców i z efektu, jakie ten nadmiar bodźców wywołuje? E, lubię tak o tym myśleć. E, badacze absolutnie unikają tych słów, że to leczy. Dobrze, dlatego, ja nie że jestem badaczem, jest mogę ich użyć. Tak. tak, to bardzo proszę. Ja myślę, że tak, bo... E, Cokolwiek, czymkolwiek nie zajmujemy się ze sobą, to środowisko zewnętrzne, bardzo szeroko pojęte, nie tylko to nas, co otacza, ale też, wiadomo, ludzie, środowisko kulturalne, społeczne, to ma na nas wszystkich olbrzymi, olbrzymi wpływ. I teraz, kiedy chcemy zatrzymać trochę ten proces, tak, w ogóle zatrzymać się w takiej uważności, czego nam brakuje współcześnie, myślę, na tej ziemi, to właśnie wnętrze może nam w tym pomóc, może pomóc nam wyrównać tętno Obniżyć w ogóle poczucie stresu, wyregulować nas, tak? W takich, w takich stresujących i nie mhm. tylko sytuacjach. A mówi się chociażby teraz, że przez ilość wyborów i tempo właśnie, w jakim żyjemy, e, jesteśmy bardzo często w takim tak zwanym trybie walki albo ucieczki. Mhm. Ale to Panie Ewo, to przepraszam, to jedno zastrzeżenie, bo e, znaczy, ja rozumiem te zależności. Rozumiem, że tak. jeżeli będziemy się otaczać rzecz, rzeczami estetycznymi, ładnymi, to być może ten, ten poziom przebodźcowania będziemy w stanie obniżyć, co będzie miało oczywiście kojący wpływ na... Nasze funkcjonowanie, nasz umysł, nasz wewnętrzny spokój i tak dalej. Tylko tu tak. wracamy trochę do tego, o czym pani powiedziała, że są gusta i guściki, e, są różne wzorce kul kulturowe, są e, no, różne wzorce, według których byliśmy wychowywani, z którymi obcowaliśmy. No i teraz e, pytanie brzmi, ja wiem, że to zabrzmi bardzo niepolitycznie, ale czy rzeczywiście absolutnie wszyscy, nawet zdając sobie sprawę e, z tych zależności, będziemy potrafili tę wiedzę wykorzystać w należyty sposób? No bo jeżeli byliśmy od małego otaczani brzydotą, to nie mamy wzorców, po które możemy sięgnąć. Doskonale, że pan o tym mówi. Więc badania skupiają się na tym, że to jest teoria liking-wanting, to co lubię, to czego chcę i ona idąc dalej pokazuje, że te gusta, czyli to, co nam się podoba, co my świadomie deklarujemy. Na poziomie właśnie znaczeniowym świadomości to jest jedno, ale możemy wejść do jakiegoś wnętrza powiedzieć, nie podoba mi się, ale po godzinie i nasze fale mózgowe, i nasze ciało, nasze tętno po pokaże nam, że tam się regulujemy, bo to jest pierwotne. Właśnie niezależnie od kultury, niezależnie od doświadczeń życiowych, są pewne rzeczy, chociażby takie jak natura, biofilia, właśnie sztuka, która które sprawiają, że nasz układ nerwowy on się wycisza. I to, jest, y, to wszystko, te doświadczenia estetyczne, one są aktywowane na trzech y, systemach jednocześnie. To jest ten poziom percepcji, to co widzę, poziom emocjonalny, to co czuję i to bardzo często dzieje się podświadomie natychmiast i dopiero później wchodzi ten poziom znaczeniowy. Co to dla mnie znaczy? Czy to mi się podoba, czy nie? Ale samo samopoczucie, i tak jak mówię, wpływ na nasze ciało, musimy tutaj bardzo holistycznie do tego podejść, tak? Ciało, e, ciało dusza, umysł. Umysł może racjonalnie, świadomie powiedzieć, nie podoba mi się, ale ciało będzie się regulować, bo wszyscy wywodzimy, wszyscy mamy ten, tą samą budowę mózgu w sobie. No to w takim razie rzeczywiście są jakieś uniwersalne rozwiązania, uniwersalne wzorce. Być może nie do, nie do zastosowania przez nas jako, nazwijmy to, indywidualnych klientów, ale indywidualne wzorce, które na przykład jeżeli będą pojawiać się na naszych ulicach, jeżeli będą wedle nich tworzone, projektowane przestrzenie, budynki, wnętrza, gmachów, na przykład użyteczności publicznej, Wnętrza miejsc naszej pracy, gdzie też spędzamy przecież wiele godzin, to bez względu na nasze gusta to będzie działać? To jest możliwe? Okay. Absolutnie tak i myślę, że tutaj takim pierwszym elementem, o którym y, należałoby wspomnieć, to jest biofilia, tak? czyli projektowanie y, w zgodzie z naturą, spójne z naturą, ale nie tylko. Czerpanie y, inspiracji z natury, dlatego że natura jest dla nas y, pierwotna. Ona nam często dawała właśnie wyciszenie. Y, my kiedyś y, jako ludzie no, funkcjonowaliśmy prawda? w takiej symbiozie z naturą, y, co teraz troszeczkę sobie odebraliśmy. Więc tak naprawdę to, co każdy także może zrobić, to wprowadzenie roślin do wnętrza. Może naturalne materiały, takie jak drewno, len, kamień tak naprawdę. Wszystkie również także analogie do natury. Woda, tych, tych elementów tak naprawdę, które, które są istotne które możemy wprowadzić najpierw do wnętrz i zaraz powiem o, o przestrzeniach zewnętrznych, jest bardzo wiele. Chociażby to no, życie nawet z rytmem y, nie tylko dobowym, ale także naszych sezonów, pół roku, także, także jest takim elementem projektowania biofilicznego. No i co możemy zrobić, jeżeli chodzi o przestrzenie publiczne y, czy no, przestrzeń naszą? To Zaczyna się to trochę dziać. Ja, ja pochodzę z Wrocławia i chociażby teraz wrocławski rynek y, przechodzi dużą metamorfozę, bo wracają drzewa do rynku, czyli które dadzą nam cień, wychłodzenie. Nawet jeżeli jest podmuch wiatru, który sprawia, że ruszają się liście, to jest tak zwana soft fascination, która też mówi o tym, że taki ruch natury, naturalny ruch sprawia, że my, się wyciszamy. To są y, tak wiele, tak subtelnych elementów, y, które wprowadzając, które możemy wprowadzić, y, żeby właśnie działać na całe społeczeństwo. No i tutaj, jeśli chodzi o architekturę, y, to jest takie... Mm, y, Badania to też pokazują w takich badaniach eye tracking, czyli gdzie podąża nasz wzrok. Czyli te wszystkie na przykład kamienice, które są pełne ornamentów, zdobień, detali, bo detale to także fraktale, bardzo bardzo doskonale oddziałują na nasz układ właśnie nerwowy. Mamy bardzo wiele fraktali w naturze, no chociażby chmury, góry, płatki śniegu, paprocie, więc one działają fantastycznie, więc możemy przenosić także pewne takie wzory na chociażby tapety do wnętrz, prawda, żeby nas wspomagały czy wzory na, na tkaninach, których używamy. Więc myślę, że jeżeli chodzi o budownictwo, tą architekturę zewnętrzną, no, to powrót do takiego no, detalu tak naprawdę. Po, nasz mózg, też badania o tym mówią, że dużo lepiej przyswaja i dobrze się czuje w formach płynnych, tak? łukowych, nie wszystko od linijki. Dużo lepiej to odbieramy, czujemy się bezpieczniej, bo to jest kluczowa potrzeba nas jako ludzi, bo taka była natura, natura nigdy nie była perfekcyjna i nigdy nie była od linijki. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, właściwie jedna wątpliwość, bo no, mówimy teoretycznie o rzeczach prostych albo prostych wzorcach, które można by było stosować, a niezwykle istotnych dla naszego funkcjonowania, ale na ile na przykład pewnego rodzaju przeszkodą w wykorzystywaniu tej wiedzy jest to, że żyjemy w świecie, gdzie nic nie jest trwałe, gdzie tak naprawdę wszystko musi być proste, minimalistyczne, musi być najlepiej jeszcze tanie, gdzie firmy nie budują już budynków na lata, na dziesięciolecia. Wielkie firmy nie budują budynków, które na przykład mają być przez kolejnych kilkadziesiąt lat ich wizytówkami, gdzie rzeczywiście dbają o najdrobniejszy detal, bo to jest coś, co ma się pozytywnie kojarzyć z nazwą ich firmy, gdzie wszyscy użytkują przestrzeń biurową, która jednego dnia jest bankiem, drugiego dnia jest po zmianie wyposażenia biurem trzeciego dnia po prostu zostaje wyburzona, bo taniej jest zbudować coś nowego niż wyremontować taki biurowiec czy taką przestrzeń yy, biurową. No więc na ile w tak funkcjonującym świecie to wszystko o czym pani mówi jest wyzwaniem i jest problemem? to bardzo, bardzo ciekawe pytanie tak naprawdę, co, co, co możemy zrobić i żeby jednak przywrócić sobie ten dobrostan właśnie we wnętrzach i w architekturze. Ja chyba jestem optymistką i o ile na przykład rękodzieło wraca bardzo do łask, coraz więcej osób w ogóle porzuca korporację i zaczyna też tworzyć sztukę także, także taką wnętrzarską, która połączona tak naprawdę z tą właśnie z takim mindfulnessem, czyli taką uważnością na tworzeniu tego detalu, który później ma trafić gdzie indziej. I tak sobie myślę, że znam firmy bywając na różnych właśnie kongresach związanych z neurodesignem rozmawiam z firmami, które wiedzą jak ważne jest dbanie już o na przykład pracownika jeżeli mówimy o tych biurach w czasach po pandemii, kiedy ludzie zaczęli pracować w domu, no w jakiejś Sposób firmy, korporacje chcą z powrotem y, przyciągnąć ich tak do miejsc pracy i y, rozmawiam z firmami, że naprawdę zaczynają stosować te wszystkie techniki, dbając także o różnorodność pracowników, dostosowując wnętrza, y, miejsca wyciszenia, miejsca do takiej y, pracy. Te open spaces zmieniają się powoli. I mam taką wiarę, że dbając o siebie y, bo statystyki no, są straszne, jeśli chodzi o różnego typu kryzysy psychologiczne. Będziemy musieli także zadbać o tą strefę. Mam nadzieję, że także może pra prawodawstwo w jakiś sposób się zmieni, bo znowu kolejne badania pokazują, że dużo lepiej funkcjonujemy we wnętrzach, które mają e, około 3 metrów wysokości. E, u nas dopuszczalne jest 2,5, jest bardzo dużo e, takich właśnie wnętrz ciągle e, tworzonych. Te 2,5 także dają takie poczucie przytulności czasami do wyciszenia, ale do życia codziennego ten oddech, którego potrzebujemy, te trzy metry byłyby wskazane. No i teraz może właśnie ten, takie rozmowy na ten temat w ogóle, ta neuroestetyka i neuroarchitektura, które bardzo mocno wchodzą teraz do designu coraz częściej się o tym mówi, będą takim przyczynem do, do na przykład zmiany prawa, tak, że jednak budownictwo y, musi trochę iść wyżej, a Wiadomo, to wszystko wynika z oszczędności deweloperów, no bo im więcej przestrzeni no, można sprzedać, tym większy zarobek. Także myślę, że doszliśmy też jako społeczeństwo do takiego momentu dobrostanu finansowego, tak? takiej stabilności, że będziemy mogli już zatrzymać się i pomyśleć, Okej, okay, to, to to nam służy, a to nam nie służy. I to jest ten moment, kiedy, yy, kiedy możemy już nie myśleć tylko w kategoriach finansowych, ale o tym, co ma wpływ na nasze życie, na nasze samopoczucie, ale także i zdrowie. No ale to, o czym pani mówi, to jest niejako um, no, drugi kraniec um, pewnej ścieżki. Natomiast ja myślę jeszcze, chciałbym wrócić na sam początek. A na ile tak naprawdę um, naszą rozmowę powinniśmy zacząć od zupełnie innego punktu i zupełnie innego tematu? Czyli mhm. na przykład od szkoły i od edukacji plastycznej, edukacji estetycznej. No, co do której nie oszukujmy się, to, to nie jest rzecz najbardziej poważana i najbardziej serio traktowana. Absolutnie się z panem zgadzam. Tym bardziej, że nie tylko obcowanie z pięknem sztuką ma na nas dobry wpływ, ale niesamowite korzyści przynosi nam także tworzenie sztuki. Rozwija w ogóle kreatywność, buduje tą narrację, zastanowienie się nad tym, tak, co tworzę, dokąd zmierzam. To, to wszystko, co, czego teraz brakuje i zgadzam się, te zajęcia plastyczne no, w szkołach nie wyglądają absolutnie tak, jak powinny. W ogóle... Ta haptyczność, w ogóle dotykanie różnych rzeczy, zrobienie w glinie, taki kontakt, tak? Ręce, palce, mózg ma również bardzo ważne, istotne elementy, więc przywrócenie nazwijmy to przywrócenie, bo myślę, że kiedyś to jednak wyglądało inaczej. Ja pamiętam chociażby swoje jeszcze zajęcia techniczne ze szkoły i wyglądały całkiem inaczej niż współcześnie. Jest podstawą, więc edukacja na wszystkich obszarach i także chociażby mówienie, obcowanie ze sztuką, że wyjście do, do teatru, do galerii czy do filharmonii dla dzieci nie ma być czymś, Przymusem, tylko żeby one naprawdę mogły do tego doświadczać. Bo to jest jakby kluczowe i dzięki tym zajęciom możemy uzyskać y, ten czas. Znowu badania kolejne mówią o tym, że średnio w galerii przy obrazie spędzamy 27 sekund. No, to jest po, pół to, po to, żeby zrobić szybką fotkę i pójść dalej. No niestety, chyba dokładnie tak. A ta uważność na, na sztukę. Nawet czy bycie we wnętrzu, czy w galerii, czy nawet w parku na, na bycie, wtedy mamy szansę, nie wiem, usłyszeć mhm. siebie, poczuć własne emocje. Musimy spowolnić? To jest tak naprawdę klucz tego, o czym rozmawiamy? Z mojej perspektywy tak. Z mojej perspektywy tak, bo wszyscy pędzimy i zatraciliśmy coś, co, co jest... i przestaliśmy słyszeć siebie. Ja to tak postrzegam, dlatego że neuroestetyka... Bada to, co na przykład wielu projektantów ma w sobie, bo intuicyjnie to czuje. Kiedyś malarze też tworzyli, tak? bo oni tak czuli. My to teraz po prostu badamy i staramy się to nazwać. Ale kiedy wrócimy, kiedy zwolnimy, będziemy mieli szansę właśnie poznać siebie. To, co tak naprawdę lubimy, czego tak naprawdę chcemy? Co jest jakby y, wynikiem jakiejś presji społecznej, tak, że muszę mieć modern dom z czystymi blatami, niczym na wierzchu, y, bo to się teraz y, sprzedaje w, w social mediach? Y, czy to nie wiem, wspomnienie domu mojej babci, mhm. tak, Gdzie czosnek był na zewnątrz, wisiała lawenda i y, y, świeże zioła. Czy chcę, I dom, czy chcę mieć dom do katalogu, czy chcę mieć dom do mieszkania? Tak, to jest jakby kluczowe, kluczowe pytanie i e, ja na swojej ścieżce projektantki, która no, zajmuje się tą dziedziną od lat i pamiętam kiedyś zostałam właśnie poproszona o e, m, przyjście do mieszkania, apartamentu, e, gdzie słyszałam e, wielkie plan na ten temat, że jest fantastyczne, przepiękne. Każdy, kto wchodził tam na chwilę, to e, zachwycał się ogromnie, mówiąc, że to jest jak właśnie wnętrze z żurnala. Ale właściciel poprosił mnie jednak o konsultację. Kiedy tam weszłam, to od razu wiedziałam dlaczego. Bo ono było doskonale zaprojektowane, jak Ale zdjęciową. nie było w niej życia. Panie Od na sam koniec, ja z trwogą tak. spoglądam na zegar, bo musimy wspomnieć jeszcze jednej rzeczy, że między tak. innymi właśnie te wątki, te kwestie związane z psychologią, neuroestetyką, neuroarchitekturą, to wszystko pojawi się w czerwcu, ponieważ podczas kongresu i festiwalu Psychologicznego remind. Również te wątki A, dotyczące. Tak, designu, architektury. Tak, i to jest niesamowite wydarzenie, dlatego że ja jestem praktykiem i też będę miała przyjemność tam występować nie jako psycholog. To wydarzenie naprawdę odpowiada na potrzeby ludzi, co tak naprawdę psychologia i dziedziny powiązane, te interdyscyplinarne. Jak, w jaki sposób możemy naprawdę wspomóc ten komfort życia ludzi? I co ciekawe, jednym z prelegentów będzie Oszyn Wartanian, którego badania bardzo często zresztą się powołuje. I będę miała przyjemność jako praktyk przeprowadzić z nim wywiad na temat jego percepcji jako badacza. Panie Ewo, to tak przepraszam, naprawdę... to ja mam propozycję. To, to może w takim razie o samym kongresie i samym festiwalu porozmawiamy właśnie bliżej tego terminu, czyli przed 22 czerwca na świeżo, albo przed kongresem, albo po kongresie, żeby opowiedzieć, co się na nim działo. Dziś musimy niestety już kończyć. Pani Ewa Bryl, projektantka wnętrz, edukatorka specjalizująca się w projektowaniu przestrzeni wspierających regulację układu nerwowego i dobrostan psychiczny, co jak się okazuje, ma naprawdę znaczenie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobranoc. To są informacje Polskiego Radia 24. Zbliża się 22.31. Damian Szpyra. Zapraszam. Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców, powiedział lider zwycięskiej partii TISA Peter Modzior. Zapowiedział, że jeżeli politycy PiS, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie wyjechali, to zostaną poddani ekstradycji do Polski. Zostaną przekazani na podstawie procedury, która obowiązuje w Unii Europejskiej. Tak mówił na naszej antenie politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Piotr Mickiewicz. Magda i Węgry nie mają żadnego interesu, aby wchodzić w spór polityczny w Polsce. Opowiedzieli się po jednej stronie z politycznej w Polsce, ponieważ po prostu no, oni chcą prowadzić nacjonalną politykę europejską. Prokuratura chce, by Sąd w Warszawie zajął się wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Złożono wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia w tej sprawie. Śledczy czekają na wydanie nakazu od dwóch miesięcy. Donald Trump wyraził przekonanie, że amerykańska blokada irańskich portów zmusi Teheran do ustępstw. Otrzymałem sygnały od władz Iranu o chęci zawarcia porozumienia, mówił amerykański prezydent. Zadzwonili do nas właściwi ludzie dzisiaj rano. Oni chcieliby zawrzeć porozumienie. Nie można pozwolić takiemu krajowi szantażować świat lub wymuszać okup. To właśnie robią, a my na to nie pozwolimy. Wcześniej w mediach społecznościowych napisał, że wczoraj przez na Ormus przepłynęły 34 statki, czyli znacznie więcej niż w poprzednich tygodniach wojny. W Archidiecezji Łódzkiej dalej będzie działać Komisja do spraw Pedofilii. Taką decyzję podjął nowy metropolita łódzki, kardynał Konrad Krajewski. Zespół złożony z historyka, psychologa i sędziego będzie badać przypadki nadużyć seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej w latach 1945-2025. Raport z prac komisji powinien być gotowy w ciągu czterech lat, mówi rzecznik Archidiecezji Łukasz Głowacki. Mamy do czynienia z ponad 1300 kapłanami, którzy w tym czasie pełnili funkcję na terenie obecnej archidiecezji łódzkiej. I my musimy każdą z tych teczek przebadać. To nie będzie tylko sprawdzenie jakichś doniesień, ale to będzie każda teczka przejrzana jedna po drugiej. Komisja została powołana w listopadzie ubiegłego roku przez ówczesnego metropolitę łódzkiego kardynała Grzegorza Rysia. Nietypowa akcja na Światowy Dzień Trzeźwości w Częstochowie. Ulice, Skwery i Bulwary zostaną wysprzątane z tzw. pustych małpek, czwartek, ale także butelek po piwie, winie i innych alkoholach. W akcji weźmie udział 160 osób. Wolontariusze pojawią się w 16 punktach miasta. Każda z grup będzie miała wyznaczony swój rejon. Centrum Usług Komunalnych wyposaży uczestników w specjalne worki do zbiórki szkła. Do akcji może przyłączyć się każdy. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Adres zamieszkania mieszka na statku kosmicznym i dlaczego niewygodnie? Jakie warunki stworzyła swoim lokatorom, astronautom NASA 50 lat po poprzedniej wyprawie do Księżyca? I dlaczego w czasie misji Artemis II najpoważniejsza awaria dotknęła toalety? Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak mieszkamy, tym razem z kosmosu. Przy mikrofonie Agata Kowalska, a naszym gościem jest pan Maciej Urbanowicz, inżynier kosmiczny i menadżer w firmie Space. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią redaktor. Słyszy Pan pewnie uśmiech w, mojej, w moim głosie, dlatego że jesteśmy już po lądowaniu, a właściwie w wodowaniu Oriona. Dzisiaj szczęśliwie i ponoć podręcznikowo doszło do tej, tej ostatniej procedury. Załoga wyglądała na zdrową i szczęśliwą, a przecież wiemy, że bywało tak, że kosmonauci byli wykończeni po kosmicznej podróży. Ta misja służyła temu, żeby zadbać o człowieka? Myślę, że tak. Zdecydowanie, szczególnie w kontekście przyszłych misji, yy, mówimy tutaj o budowie bazy marsjańskiej, bazy także księżycowej, to w krótszej perspektywie czasowej. E, tego typu misje są bardzo ważne i przede wszystkim testują nasze ciała, jak znoszą tego typu podróże, ale także sprzęt, nowe technologie. Tak jak pani wspomniała, 50 lat temu byliśmy w tamtym rejonie świata, tak naprawdę. E, I od tamtego czasu człowiek nigdy nie znalazł się aż tak daleko od Ziemi. A mamy nowe technologie, które trzeba przetestować, mamy nowe procedury, wiemy dużo, dużo więcej na temat środowiska kosmicznego, więc tego typu test jest weryfikacją naszych technologii, naszych osiągnięć. No które zrobiliśmy w przeciągu ostatnich 50 lat. No, to przyjrzyjmy się temu, jak NASA zadbała o zdrowie psychiczne i fizyczne lokatorów Oriona, ale zanim właściwie o tych lokatorach, to chciałem zapytać, dlaczego statek kosmiczny nie może być tak wielki i wygodny, jak na przykład Enterprise, e, kapitana Kerka ze Star Treka? E, największym problemem jest e, nasza grawitacja. Żeby umieścić cokolwiek w kosmosie, nawet na orbicie Ziemi, na niskiej orbicie Ziemi, Wymagana jest olbrzymia rakieta. Ta rakieta może być większa, mniejsza, ale zawsze jest to rakieta stosunkowo duża. Więc największym problemem jest po prostu masa i grawitacja, z którą po prostu musimy walczyć. Mm. No w efekcie Orion, a wcześniej y, kapsuły z misji Apollo, no są niewielkie. Jak duża jest przestrzeń mieszkalna w Orionie i y, o ile większa, bo jednak większa niż w misjach sprzed 50 lat? Myślę, że y, najlepszym porównaniem jest wykorzystanie samochodu, mm -hmm. tu nie mówimy o takich dwóch małych wanach. to jest mniej więcej taka, po, taka objętość. E, w przypadku misji Apollo mówiliśmy o, o, o ledwie trzech osobach i średnica kapsuły miała około 4 metrów, e, przy nowej kapsule mówimy o średnicy około 5 metrów w środku. Jednocześnie cały ekwipunek, sprzęt użyty w tych kapsułach się znacznie różni. W starych misjach w Apollo ten sprzęt, który wykonywał podobne zadania był mniej więcej 30-40% większy hmm. niż to, co teraz mamy w Orionie. Więc de facto warunki są zdecydowanie bardziej komfortowe w Orionie. Już się pojawiają żarty, że deweloperzy są zachwyceni, że cztery osoby przez dziewięć dni były w stanie na takiej przestrzeni mieszkać, a nawet ta, ta. pracować. No dobrze, ale to od razu zacznijmy od elementu tej przestrzeni mieszkalnej, która przyciągnęła największą uwagę. To, ale Kosztowała ponad 20 miliardów dolarów, miała być nowością yy, i wygodą, a zamiast tego się zepsuła. Co się stało? Toaleta jest to jeden z najważniejszych elementów we wszystkich misjach, gdzie astronauci biorą udział, czyli po prostu mówimy tutaj o misjach na międzynarodową stację kosmiczną. Zresztą nasz Polak niedawno był na międzynarodowej stacji kosmicznej, a także w misjach tych dalszych, typu księżyc, no i w przeszłości także Mars. W przypadku Oriona mówimy o bardzo mocno zmodyfikowanej toalecie której wariant jest obecnie wykorzystywany na międzynarodowej stacji kosmicznej. E, zasadniczą różnicą pomiędzy tym, co mamy w tej chwili na stacji kosmicznej, która krąży wokół Ziemi, a to, co poleciało na Orionie, jest to, że na stacji kosmicznej następuje chociażby odzysk wody, z, mm. że tak powiemy, z, z tego, z, co astronauci pozostawiają w tej toalecie, mm. e, gdzie w przypadku Oriona tego dysku nie ma, więc to jest wentylowane na zewnątrz. Ponadto toaleta na stacji kosmicznej jest dużo, dużo mniej y, większa, e, dlatego że po prostu mogliśmy sobie na to pozwolić, żeby wysłać coś bardziej niezawodnego z y, wieloma systemami, które się duplikują, po to, żeby po prostu mogło to pracować niezawodnie przez bardzo długi czas. Hmm. Nie w przypadku krótkiej misji, na przykład tej 10-dniowej, a teoretycznie mówimy tutaj do 20 dni, bo tyle kapsuła może, e, może wspierać astronautów w kosmosie. E, no nie musimy odzyskiwać tej wody, nie musimy e, zadbać o to, żeby rzeczywiście było to super niezawodne, po prostu może być to troszeczkę gorsze. No i w efekcie e... kanalizacja, czyli ten właśnie <laughs> wysył, jak rozumiem, e, m, zawartości toalety na zewnątrz zawiodła, tak? E, tak. E, tutaj nastąpiło kilka, że tak powiem, e, zdarzeń. Przede wszystkim termika. No, e, kiedy wentylujemy, kiedy wyrzucamy na zewnątrz e, ciecze, bo, bo w tym wypadku ciecz, czyli po prostu moc został wyrzucony w przestrzeń, w przestrzeń kosmiczną, te przewody zwyczajnie zamarzły. I, I takim remedium na to było obrócenie kapsuły w stronę Słońca właśnie tym otworem wentylacyjnym. No i dzięki temu udało się jakoś tam troszeczkę to, to, tą sytuację poprawić. No. Um, więc, więc to nie jest takie proste. I, i w przypadku toalet no, to nie jest... To nie jest prosty system, bo to nie jest toaleta, którą mamy tutaj w domu. Tam, kiedy jesteśmy w kosmosie, nie mamy wpływu grawitacji na nas i tak naprawdę, jeżeli nie będziemy w stanie zadbać o, to, o tą toaletę, no to niestety wszystko będzie się znajdowało w powietrzu. Tak jest, więc to jest a, cały e... skomplikowany system. A <laughs> proszę powiedzieć, bo a propos braku grawitacji, a jednocześnie próby zadbania o astronautów, no to jak, jak sobie radzono z umeblowaniem? Bo widzieliśmy te, te momenty, kiedy do, już czekaliśmy na start, rakieta uniosła się w powietrze, a astronauci siedzieli na dwóch pięterkach, jedni nad drugimi, w takich przygotowanych specjalnie fotelach. Ale później, kiedy obserwowaliśmy zdjęcia już z lotu w stronę Księżyca, to widzieliśmy tak jakby łóżka. Jak to było zorganizowane? E, tak, to jest e, całkowicie nowe podejście do, re, do realizacji misji. właśnie w ostatnich latach, kiedy te kapsuły, e, nie tylko Orion, ale także inne kapsuły, z, e, weszły do użycia, e, jeżeli chodzi o misje załogowe, e, przeorganizowano to, w jaki sposób się to w środku. Czyli tylko kiedyś siedzieli, że powiem, w rządku, jeden mm. koło drugiego, na przykład w misjach Apollo, polecam film Apollo 13, w którym jest to bardzo ładnie pokazane. E, tak tutaj ustawiamy to w piętrach, po prostu, żeby zoptymalizować... E, u, całą przestrzeń, by że tak powiem, bagażową, bo w tym wypadku astronauta także jest tym bagażem, który musi polecieć w kosmos. E, druga sprawa jest to także wyważenie statku kosmicznego. E, po prostu było to łatwiej. Mm -hmm. e, jeżeli ustawimy w takich dwóch rzędach astronautów, oni leżą e, w takiej konfiguracji, kiedy jest statek na rakiecie, rakieta leci w górę, astronauta plecami leży praktycznie na Ziemi. E, no i, i to było po prostu takie optymalne ustawienie, żeby można było i zarówno astronautów, jak i ładunek, który wiezi ze sobą, czyli jedzenie, sprzęt cały potrzebny. To wszystko można było lepiej zorganizować. A jak to jest z tym spaniem? Bo skoro tam nie ma grawitacji, to właściwie czy my potrzebujemy łóżek, może wystarczyłoby tych astronautów na, na noc przypinać taśmami do, do, do siatki okalającej wnętrze Oriona i dobra noc. Rozmawiałem kiedyś z kilkoma astronautami właśnie na ten temat, jak oni śpią na stacji kosmicznej. Hmm. Ehm, e, no... Tak naprawdę, ma Pani rację, moglibyśmy tych osmanutów nawet ustawić, zgasić światło i oni sobie tam no. będą le le le lecieli w tym statku. <laughs> Ale tak naprawdę po prostu chyba każdy lubi być do czegoś troszkę przytulony. Mm -hmm. Tutaj na dzień mamy łóżko, mamy poduszkę, więc tam staramy się odwzorować podobnie te, te warunki. E, no i, i dosłownie są, są w takich śpiworach e, nawet przymocowanych do ściany jakimiś rzepami czy też taśmami, e, No, żeby po prostu zasymulować, chociażby minimalnie takie komfortowe warunki. Chociaż no. ja gdybym był na, w takiej misji, to nie wiem, czy mógłbym spać przez 10 dni. Tak, ekscytacja <laughs> jest absolutnie niesamowita. To pamiętamy choćby z lotu, pierwszego lotu na Księżyc Apollo 11, lądownik, orzeł wylądował na Księżycu. Astronauci mieli wtedy spać. Nie poszli spać z ekscytacji, tylko przygotowali się do wyjścia, bo adrenalina po prostu wystrzeliła. porozmawiamy jeszcze o dbaniu o zdrowie mieszkańców. Oriona I o ćwiczeniach fizycznych, bo brak grawitacji wydaje się być wielką przyjemnością, można wreszcie fruwać, ale też ma dosyć potężny wpływ na mięśnie człowieka, na cały jego układ krwionośny i tutaj znów NASA wystąpiła z pomysłem mikrosiłowni. Dokładnie. W przypadku takiej krótkiej misji, powiedzmy, Or Oriona tutaj mówimy tam 10 do 20 paru dni w, w, w wypadku jakiejś dużej awalii, e, no umówmy się, ta utrata e, tkanki mięśniowej, czy też utrata wapnia z kości nie byłaby bardzo duża, była, była jakaś tam, ale powiedzmy nie jest to krytyczne. Natomiast e, zdecydowanie e, no, jest to zauważalne i astronauci tutaj podczas tej misji ćwiczyli na takim małym sprzęcie, który po prostu pozwalał im przetestować jak to może funkcjonować w przypadku e, misji księżycowej e, i po prostu to przetestowali. Myślę, że raczej to chodziło o test sprzętu i tej technologii, jak można na tak małym statku, jakim jest Orion, bo to jest de facto bardzo mała przestrzeń w środku, mm. jak można by było zrealizować taką, taką powiedzmy, mikrosiłownię. E, ale na przykład z drugiej strony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej no tam już jest taka pełnoprawna siłownia, gdzie mają kilka sprzętów i każdy astronaut codziennie musi wykonywać szereg różnych ćwiczeń, żeby zadbać po prostu o swoje ciało, dlatego, że no przede wszystkim oni tam przebywają wiele długich tygodni, czy też nawet miesięcy, więc ten wpływ tej mikrograwitacji jest zdecydowanie większy niż w przypadku takiej krótkiej, dziesięciodniowej misji. Tak, choćby przykładem może być to, że kiedy wracają na Ziemię, to mają kłopot z chodzeniem astronauci i trzeba ich na początku głównie siedzą, są przetransportowywani i odzyskują powoli formę. Ale jeszcze wiem też, że tutaj ta testowali astronauci specjalne stroje kosmiczne, które miały ich e, ściskać? To były jakieś elastyczne ko kostiumy? Czy wie pan więcej coś o tym? E, ja o tym słyszałem, przyznam szczerze, że, że nie czytałem. Natomiast z moich rozmów wcześniej z astronautami, którzy latali na międzynarodostację kosmiczną, wynikało, że no, rzeczywiście ten przepływ krwi jest, jest dosyć mocno zaburzony w stosunku do tego, co mamy tutaj na, na powierzchni Ziemi, choćby dlatego, że kiedy jesteśmy w mikrograwitacji, nagle no, ta krew nie jest trzymana powiedzmy w nogach czy też w dolnych partiach ciała, tylko nagle bardzo mocno pulsuje do głowy i do górnych mhm. części ciała, więc ja bym spodziewał się, że to chodzi głównie o ten aspekt, żeby rzeczywiście jakoś troszkę ścisnąć górne części ciała po to, żeby ta, to ciśnienie takie... troszkę zmniejszyć. Jak... My tu na Ziemi używamy rajstop antyżelakowych, to tam są kostiumy antyżelakowe i tak. E, an, e, tak dbające o serce. Porozmawiajmy o kuchni. E, zdumiałam się, że w czasie transmisji NASA z dużym upodobaniem m, podawała codziennie, co jest w menu na śniadanie, obiad, kolacje, co jedzą astronauci. No i wydało się to być absolutnie wykwintne jedzenie. Zwłaszcza, gdy porównać to z stópkami, z taką pastą wyciskaną przez astronautów w misjach Mercury czy Gemini. Ale to, co mnie najbardziej zaciekawiło, to czy tam jest mikrofalówka? Czy oni sobie podgrzewają te wszystkie pyszne dania? E Zaraz do tego dojdę, natomiast stopnijmy się troszkę y, do tematu, który poruszyliśmy wcześniej, y, czyli toalety, bo y, to zróżnicowane menu także wpływa na to, ile potrzebujemy tej toalety, mm. <grafy> e, więc jest to ze sobą połączone. Kiedyś, na początku ery kosmicznej, kiedy to były pierwsze misje załogowe realizowane, właśnie programem Gemini, Apollo, e, no to to jedzenie było zdecydowanie niskoresztkowe. E, ono po prostu nie smakowało, ono było paskudne, krótko mówiąc, brzydko Powiedziawszy, natomiast tak, ono służyło temu, żeby astronauta przeżył i wykonało swoje zadanie. Natomiast, kiedy technologia poszła do przodu i mogliśmy sobie poradzić lepiej z tym, że tak z odpadami, mm. no to wtedy to menu zaczęło, zaczęło być bardziej zróżnicowane. I w tym momencie e, to menu jest po prostu prawie takie, jak mamy tutaj na Ziemi, nawet czasami lepsze. E, jeżeli chodzi o mikrofalówki, to tamtego nie mają, e, natomiast mają podgrzewacze, specjalne takie elektryczne podgrzewacze, które rzeczywiście pot potrafią podgrzać porządnie jedzenie i dodam więcej, że to jedzenie także wymaga nawodnienia czasami, więc y, także mogło nawonić, Gdzie w starych misjach wiele lat temu no to jedzenie było w takich tubkach i raczej było zawsze zimne i nie było podgrzewane w ogóle i to, co było suche, to po prostu było suche i koniec, kropka. E, tak w tym momencie jest zdecydowanie bardziej komfortowo. Natomiast dodam jeszcze jedną rzecz, że ze względu na to, że w mikrograwitacji ciało ludzkie działa troszeczkę inaczej, z tego co wiem od moich kolegów astronautów, ten zmysł że tak powiem, smaku mm -hmm. jest pośledzony, mm -hmm. dlatego oni dodają więcej różnych przypraw, mają wiele różnych sosów, nawet ostrych, po to, żeby po prostu trochę smakowało. To nie, bardzo ciekawe, to o tym smaku nie wiedziałam, też zawsze się zastanawiam, jak pachnie e, kosmos, bo wiadomo, że w Orionie pachniało głównie pewnie ludźmi, ale e, ciekawi mnie, czy w próżni, może być zapach, no jak coś, coś ludzki nos będzie przecież czuł, nawet jeśli to jest próżnia. Więc no to następne, mam nadzieję, misje odpowiedzą na to pytanie. A jeśli jeszcze zostańmy przy jedzeniu, bo mówił pan o tym, że kiedyś były tubki, a teraz już mamy prawdziwe posiłki. No ale jak oni to robią, że ten kotlet nie otwruwa z talerza? Szybko jedzą. <laughs> no, to Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Pamiętają państwo słynną opowieść o długopisach, które miały działać w braku grawitacji, a Rosjanie wymyślili wymyśli ołówki. A, a, tak. Jednym z najlepszych rozwiązań to wszyscy się zgodzili, wszyscy śledzący tę misję jest po prostu słoik Nutelli. Nie wiem, przepraszam, nie wiem, czy powinnam podać nazwę, ale no, jest już to tak słynny um, przypadek, kiedy tutaj cały świat z zapartym tchem śledzi ważny element misji obserwacji, księżyca, a przed kamerą przelatuje właśnie słoik smarowidła czekoladowego. To też był pasażer tego statku, prawda? Tak, dokładnie. No tutaj wracając do tego pytania, jak oni jedzą e, takiego kotleta przysłowiowego. E, jest kilka elementów, które tutaj należy poruszyć. E, tak, mają bardzo zróżnicowane menu, to, to też wi widzimy, że rzeczywiście mają pełen zestaw różnych produktów. Natomiast jedna z ważnych rzeczy, o którą e, zawsze synałci muszą zadbać, ale przede wszystkim no, ci ludzie, którzy przygotowują tę komisję i cały zestaw jedzenia, to to, żeby to nie było e, jedzenie, które się kruszy bardzo, które się po prostu hmm. rozla rozlatuje w tej mikrograwitacji. Więc e, tak można mieć różne jedzenie. Można mieć jabłko, można mieć jakieś owoce, można mieć warzywa, można mieć takiego kotleta powiedzmy, ale to się nie może Ale nie e, kruszyć. Hmm. Ale tak, da, powiedzmy jasno, te... bo okruszki spowodowałyby co? Tak. Um... Największy problem jest z tym, że te okruszki będą brudziły cały statek, więc to po prostu będzie latało, będzie przeszkadzało, może dezorientować troszeczkę załogę, może im przeszkadzać w skupieniu się w takich sytuacjach krytycznych. Druga sprawa, gdzieś zawsze ten okruszek może wejść, jeszcze dopóki to jest suchy, no to powiedzmy najwyżej będzie wyłapany przez filtr. Natomiast w przypadku optyki, bo tam tak, żeby aparaty fotograficzne, no może zabrudzić optykę. W przypadku elektroniki, jeżeli był to już jakiś płyn no to jak to nie jest uszczelnione dobrze, to niestety może spowodować hmm. uszkodzenie. Dlatego ta czystość jest dosyć ważna. No proszę, a kto by pomyślał, że, że to taki ważny element misji, w której w małej przestrzeni cztery osoby podróżują przez 10 dni przez kosmos, a, a, a mają tam jakieś takie wewnętrzne, bo powiedział pan o filtrach, rozumiem, że nie ma tam odkurzacza, tylko, tylko filtry powietrza, które jednocześnie wyłapują różne cząstki. Tak, w przypadku Stacji Kosmicznej, a także w, w przypadku Oriona no, jest zespół filtrów, które po prostu cały czas te powietrze filtrują e, i monitorują. Potem również tam system monitorowania, czy w tym powietrzu nie znajduje tlenek węgla, bo na przykład gdzieś następuje jakieś uszkodzenie elektroniki i tak dalej. Więc to jest bardzo zaawansowany system podtrzymywania życia no i jeden z najistotniejszych systemów, bo bez tego niestety astronauci by nie przeżyli. A taka wyprawa do Księżyca i z powrotem, to jest wyłącznie praca, bo zastanawiam się nad trybem życia astronautów i nad tym, czy oni w ogóle mieli czas wolny, czy mieli czas na odpoczynek, na, nie wiem, może mogli wyciągnąć grę, chociaż pewnie pionki by odleciały, <śmiech> ale czy jak to, jak to wygląda, ich tryb, ich tryb życia był wyłącznie poświęcony spaniu i pracowaniu? E, zawsze mają jakiś czas wolny e, w przypadku takiej nominalnej misji, kiedy nie dochodzi do żadnych awarii. Chociaż tak jak teraz mieliśmy przykład tej zepsutej toalety, kiedy rzeczywiście musiała być naprawiana, e, bodajże nawet dwukrotnie, więc e, ten czas wolny się na pewno skrócił nieco. E, ale tak, muszą mieć czas wolny, ponieważ jest to oczywiście praca, ale m, no, ten, ten czas nawet na popatrzenie przez okno na księżyc tudzież ziemię, jest, jest zdecydowanie ważny dla nich, także dla takiego zdrowia psychicznego. A no właśnie. Tu... Właśnie to tak. ciekawe, że pan o tym wspomniał, bo pomyślałam, że czas wolny tutaj na Ziemi też służy temu, żeby zadbać o nasze zdrowie psychiczne, a już zwłaszcza yy, ważny jest dla ludzi, którzy lecą w tym maleńkim stateczku przez kosmos, potem wracają, długo to trwa, są tylko we czwórkę e, i mają okna, prawda? Te okna, to też jest ciekawe, jak spojrzeć na całą historię podróży kosmicznych, że początkowo chyba w pierwszym locie Gagarina chyba w ogóle nie było okna, jeśli się nie mylę? Hmm, e, chyba nie miał, a może miał jakieś małe wizje. A może musiał zawalczyć cztery. o to? W każdym razie teraz były chyba aż cztery okna? Tak, tak, tak. No, okna, że tak powiem, okno na świata. Tutaj dokładnie dwa światy. E, I zarówno ziemski, jak i, jak i ten księżycowy. E, to też było bardzo ciekawe z mojej perspektywy, bo ja jestem też fotografem amatorem. Mm. E, i, I patrzyłem, jaki sprzęt posiadają, jak, jak robią zdjęcia. Oglądałem te zdjęcia bardzo z dużym za, zaciekawieniem. No i ja pewnie bym wykorzystał cały mój czas, będąc na, na, na tym statku, żeby robić zdjęcia. <śmiech> po prostu doskonała oka. I, i, I robili także zdjęcia telefonami, bo to jest jedna z pierwszych misji, gdzie w ogóle pozwolono zabrać telefony komórkowe, ich prywatne telefony. Więc A tak, dlaczego, że... y, dlaczego wcześniej nie wolno było? Każdy sprzęt, a szczególnie w misjach, gdzie są ludzie wysyłani, musi być bardzo dobrze przetestowany. Tu mówimy o hmm. wielu latach testów, bardzo skrupulatnych testów realizowanych zarówno w komorach próżniowych, na stołach wibracyjnych, w komorach radiacyjnych. Dary bardzo, bardzo dużo testów się robi, żeby taki sprzęt mógł być zakwalifikowany do misji kosmicznej. No tak, bo już sobie wyobrażam, jak w jednej z popularnych film telefonicznych bateria wybucha nagle na na, w czasie lotu, na Księżyc. Tak. Tak, to jest jeden z tych, z tych aspektów, ale nawet w przypadku misji kosmicznych testuje się absolutnie wszystko. Szczególnie takich realizowanych przez agencję kosmiczną, bo teraz w prywatnym sektorze kosmicznym już troszeczkę to inaczej wygląda, ale, ale w tych misjach naukowych, czy też tego typu, jak na przykład Artemis II, no, sprzęt musi być doskonale przetestowany, żeby był po prostu bezpieczny, żeby był także niezawodny. Dlatego też na przykład ja uczestniczyłem w pewnej dyskusji na jednym z polskich portali e, poświęconym e, sprzętowi fotograficznemu I, i ludzie się dziwili, czemu nie, nie mieli nowych aparatów, bo mieli aparat sprzed 10 lat. Mm -hmm. e, w ostatniej chwili wyzeczyli nowy aparat oczywiście, ale, ale bazowali e, w tej misji na sprzęcie sprzed 10 lat, a nawet obiektyw jeden był w, w, w, chyba wypuszczone na rynek był w 95%. Ale roku, dlaczego? Także bardzo stary sprzęt. E, kilka aspektów. E, z mojej perspektywy, jako osoby, która jest, jest w tej branży kosmicznej, przede wszystkim stary sprzęt, stare obiektywy mają e, manipulatory mechaniczne. Czyli nawet jeżeli silniki, które e, sterują przed autofokusem się zepsują, wciąż możemy się przełączyć w pe, na w pełni manualne sterowanie. W przypadku nowego sprzętu już to nie jest tak realizowane. Hmm. I i nawet nie tyle aparat jest ważny, co właśnie obiektywy, które po prostu te stare obiektywy wciąż mają te mechaniczne połączenie pomiędzy pierścieniem ostrości, czy też pierścieniem Zuma, a mechanizmami, które strują soczewkami. I to jest główny powód, dla którego się stosuje taki stary sprzęt. No proszę, no proszę. I od łóżek e, przeszliśmy aż do robienia sobie selfie e, w kosmosie. Maciej Urbanowicz, inżynier kosmiczny, menażer w firmie Luxspace. Bardzo dziękuję za tą wspólną podróż do Księżyca i z powrotem. Dziękuję bardzo. Ja państwu też już dziękuję. Agata Kowalska kłaniam się nisko. Adres zamieszkania w następną sobotę po 14:00. Powtórka programu. Reklama. Ależ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 Dwadzieścia cztery zero zero.